Rozdział jedenasty Odporna na działanie nieprawdopodobieństwa centrala dowodzenia Serca ze Złota wyglądała jak sterownia zwykłego statku kosmicznego, tyle że, ponieważ wszystko było całkiem nowe, było idealnie czysto. Z niektórych foteli nawet jeszcze nie zdjęto pokrowców. Pomieszczenie było prawie całkowicie białe, prostokątne i miało rozmiary małej restauracji. To znaczy całkiem prostokątne nie było, gdyż obie długie ściany wyginały się łagodnym łukiem, a wszystkie rogi i kąty rozbito na denerwująco wiele załamań. W zasadzie znacznie prościej i praktyczniej byłoby zbudować kabinę w formie zwykłego prostopadłościanu, ale wtedy architekci czuliby się niedopieszczeni. Mimo wszystko centrala dowodzenia wyglądała wybitnie użytkowo. Na wklęsłej ścianie nad tablicami systemów sterowania i naprowadzenia wisiały w długich szeregach duże ekrany wideo. W wypukłą ścianę wpuszczono liczne komputery. W jednym z kątów przysiadł zgarbiony robot. Jego wypolerowana stalowa głowa zwisała między wypolerowanymi stalowymi kolanami. Także i on był nowy, lecz mimo iż pięknie zbudowany i wypolerowany, Sprawiał wrażenie, jakby różne części jego mniej więcej humanoidalnego ciała nie całkiem do siebie pasowały. W rzeczywistości doskonale do siebie pasowały. Jedynie coś w pozie robota sugerowało, że mogłyby pasować do siebie znacznie lepiej. Zafod Bibelbrox krążył nerwowo tam i z powrotem. Przeciągał dłońmi po błyszczących instrumentach i chichotał z podniecenia. Trillian siedziała zgarbiona nad przyrządami i odczytywała liczby. Jej głos był transmitowany przez radio pokładowe do całego statku. Jeden do pięciu, tendencja spadkowa, mówiła. Jeden do czterech, tendencja spadkowa. Jeden do trzech, do dwóch, do jednego. Czynnik prawdopodobieństwa jeden do jednego. Osiągnęliśmy stan normalny, Powtarzam, osiągnęliśmy stan normalny. Wyłączyła mikrofon. Za chwilę ze śladem uśmiechu na ustach z powrotem go włączyła i dodała – Wszystko, z czym teraz nie będziecie sobie w stanie poradzić, jest waszym prywatnym problemem. Proszę się odprężyć. Wkrótce po was poślemy. – Trillian kto to? – wybuchnął Zafod. Trillian obróciła się z fotelem ku niemu, i wzruszyła ramionami. Dwa typki, których przechwyciliśmy z przestrzeni, odparła. W sektorze ZZ9 Plural Z Alfa. No, to naprawdę miłe, zrzędził Zafod, ale czy mądre w aktualnej sytuacji? W końcu myślę sobie, uciekamy i tak dalej, z pewnością goni za nami policja połowy galaktyki, a my się zatrzymujemy, aby zabrać autostopowiczów? W porządku, dziesięć punktów na dziesięć za styl, ale parę milionów do tyłu za rozsądek, co? Zdenerwowany postukał palcem w deskę rozdzielczą. Trillian spokojnie odsunęła jego rękę, zanim stuknął w coś ważnego. Niezależnie od duchowych zalet, tupetu, zuchwałości, dowcipu... W technice Zafot był nogą i jednym ekstrawaganckim gestem z łatwością mógł wysadzić statek. Od pewnego czasu Trillian zaczęła podejrzewać, że Zafod prowadzi tak podniecające i pełne sukcesów życie, ponieważ nigdy naprawdę nie rozumie wagi tego, co robi. Zafot zaczęła cierpliwie. Unosili się zupełnie bezbronni w kosmosie. Chyba nie pozwoliłbyś im umrzeć. — No wiesz, nie. No, w zasadzie nie, ale... — W zasadzie nie. Umrzeć nie w zasadzie, ale... — skłoniła głowę na bok. — No, yy, może ktoś by ich yy, później zabrał. — Jeszcze sekunda i byliby martwi. — O, widzisz? Gdybyś trochę się wysiliła i myślała troszkę dłużej, problem sam by się rozwiązał. — To znaczy, że byłbyś zadowolony, gdybym pozwoliła im umrzeć? O wiesz, zadowolony może właściwie nie, ale... A poza tym, powiedziała Trillian, obracając się z powrotem do przyrządów, to nie ja ich zabrałam. Co? Kto ich w takim razie zabrał? Statek. Ha? Zabrał ich statek, sam z siebie. Ha? Gdy lecieliśmy z napędem nieprawdopodobieństwa. N niemożliwe. Możliwe, zafod, Jedynie bardzo nieprawdopodobne. Ach tak. Zafot pogładziła go po ramieniu. Nie kłopocz się z powodu tych obcych. Myślę, że to nie groźni autostopowicze. Pośle robota, niech ich przyprowadzi. Hej, Marwin. Robot w kącie szybko podniósł głowę. Potem niezauważalnie nią pokręcił. Wstał, gramoląc się z trudem na nogi. Jakby ważył więcej niż naprawdę ważył, i wykonywał ruchy, które postronny obserwator uznałby za heroiczną próbę pokonania przestrzeni. Zatrzymał się przed Trillian, udając, że patrzy na wylot przez jej lewy bark. Powinniście wiedzieć, że mam straszną depresję. Jego głos brzmiał cicho i beznadziejnie. Boże, mruknął Zafot i opadł na fotel. Wiemy powiedziała Trillian przyjaźnie i współczująco. Ale mam dla ciebie robótkę, która cię zajmie i przestaniesz zaprzątać sobie głowę czarnymi myślami. To się nie uda, mechanicznie wyklepał Marvin. Mam wyjątkowo pojemny umysł. Marwin, w porządku, co mam robić? Idź do śluzy wejściowej numer dwa i sprowadź obcych. Dobrze ich pilnuj. Dzięki mikrosekundowemu przesunięciu akcentu i precyzyjnej mikroregulacji siły i barwy głosu, oczywiście nie było się do czego przyczepić, Marwinowi udało się wyrazić swą absolutną pogardę i niechęć do wszystkiego, co ludzkie. Tylko tyle? Tak, stanowczo potwierdziła Trillian. Nie sprawi mi to przyjemności. Zafot skoczył z fotela. Ona nie żąda, by ci to sprawiało przyjemność, lecz żebyś to zrobił. Zrozumiano? Jak państwo sobie życzą, zgodził się Marwin. Jego głos brzmiał jak dźwięk wielkiego pękniętego dzwonu. Już się robi. Wspaniale, warknął Zafot. Cudownie. Bardzo dziękuję. Marwin odwrócił się i wzniósł ku niemu czerwone oczy w kształcie skierowanych czubkami w dół trójkątów. Czy ja wam przypadkiem nie działam na nerwy? spytał żałośnie. Nie, nie, Marwin, zaszczebiotała Trillian. Wszystko gra. Nie sprawiłoby mi przyjemności poczucie, że działam wam na nerwy. Zupełnie się tym nie przejmuj, szczebiotała. Zachowuj się naturalnie. Wtedy wszystko będzie w porządku. Na pewno wam nie przeszkadzam? Ależ skąd, Marwin? świegotała Trillian. Wszystko gra, naprawdę. Takie rzeczy zdarzają się w życiu. Robot rzucił jej elektroniczne spojrzenie sztylet. Życie! Nic mi nie mów o życiu! Promieniejąc beznadzieją, obrócił się na pięcie i wyczłapał z centrali. Drzwi zamknęły się za nim z zadowolonym pomrukiem i cichym trzaskiem. Zafot, chyba długo już nie wytrzymam z tym robotem. Jęknęła Trillian. Encyklopedia Galaktyka definiuje robota jako mechaniczne urządzenie stworzone do ujmowania człowiekowi pracy. Dział sprzedaży cybernetycznej korporacji Syriusza określa robota jako plastikowego przyjaciela, z którym przyjemnie przebywać. Autostopem przez galaktykę nazywa dział sprzedaży cybernetycznej korporacji Syriusza Sforą bez bezmózgich palantów, którzy pierwsi pójdą pod ścianę, gdy nadejdzie rewolucja, dodając odnośniki, że redakcję ucieszy każde podanie o pracę na etacie korespondenta do spraw problemów związanych z robotami. Śmieszne, ale pewien egzemplarz Encyklopedia galaktika, który miał szczęście wypaść z powodu skoku czasowego z odległej od tysiąclecia przyszłości, definiuje dział sprzedaży cybernetycznej korporacji Syriusza jako Sfory bez mózgich palantów, którzy pierwsi poszli pod ścianę, gdy nadeszła rewolucja. Różowa kabina migocząc zniknęła w niebycie, a małpy się rozpłynęły, przechodząc do lepszego wymiaru. Ford i Artur stwierdzili, że są w bagażowej części statku. Było tu dość elegancko. wydaje mi się, że statek jest spod igły, odezwał się Ford. A po czym poznajesz? Masz jakiś egzotyczny aparat do pomiaru wieku metali? Nie, znalazłem na podłodze ulotkę reklamową. Dużo w niej tekstów typu Do ciebie może należeć cały wszechświat. O, widzisz? Miałem rację. Ford wskazał palce na jedną ze stron i pokazał ją Arturowi. Posłuchaj, co tu napisano. Sensacyjny przełom w fizyce nieprawdopodobieństwa. Kiedy szybkość statku osiąga nieskończone nieprawdopodobieństwo, w tym samym momencie przelatuje on przez każdy punkt Wszechświata. Obiekt zazdrości wszystkich rządów. Ha, człowieku, to pierwsza liga! Ford podniecony przebiegł wzrokiem dane techniczne statku, zachłysując się od czasu do czasu kolejnymi nowinkami. Bez dyskusji, galaktyczna astrotechnologia rozwinęła się w czasie jego wygnania. Artur przez chwilę słuchał, ale ponieważ nie rozumiał większości z tego, co mówił Ford, pozwolił wędrować myślom, wodząc przy tym palcem po krawędzi niesamowitego ciągu komputerów. Wyciągnął rękę i nacisnął na zapraszająco wielki czerwony guzik znajdujący się na panelu obok. Zapaliły się słowa, proszę nie naciskać tego ponownie. Artur aż się wzdrygnął. — Słuchaj! — podniecał się Ford, nadal zagłębiony w broszurze. Strasznie chwalą cybernetykę statku. Nowa generacja robotów i komputerów cybernetycznej korporacji Syriusza została wyposażona w nowy PLPO. Nowy PLPO? Co to znaczy? Prawdziwie ludzki profil osobowości. Okropna nazwa. Nie tylko nazwa. Usłyszeli. Głos brzmiał cicho i beznadziejnie. Towarzyszył mu lekki klekot. Odwrócili się i ujrzeli w drzwiach zgarbionego, znajdującego się w żałosnym stanie, stalowego człowieka. — Co? — spytali równocześnie. — PLPO jest okropny — wyjaśnił Marwin. Wszystko jest absolutnie okropne. Nawet o nim nie rozmawiajmy. Spójrzcie na te drzwi — powiedział, wchodząc do kabiny. Jego obwody ironii włączyły się do modulatora głosu i zaczął małpować styl reklamówki. Wszystkie drzwi na statku są wesołe i radośnie nastrojone. Z widoczną przyjemnością otwierają się dla Was. Wielkie zadowolenie sprawia im ponowne zamykanie się ze świadomością, że wykonały dobrą robotę. Gdy drzwi się zamykały, słychać było, że naprawdę wydają z siebie coś podobnego do zadowolonego westchnienia. Hmm. Marvin obserwował drzwi z zimną pogardą. Jego obwody logiczne trzaskały z odrazą i rozważały, czy nie użyć przemocy fizycznej. Włączyły się inne obwody, stwierdzając, po co, o co chodzi. Nic nie jest tyle warte, by się tym zajmować. Jeszcze inne obwody bawiły się analizą molekularnej struktury drzwi i komórek mózgu obu humanoidów, które Marvin eskortował. Nabis szybko jeszcze obliczyły wielkość produkcji wodoru w otaczającym statek parseku sześciennym przestrzeni, po czym wyłączyły się znudzone. Gdy robot się odwracał, poczuł, jak przeszywa go kolejny atak rozpaczy. Idźcie za mną, wyklepał monotonnie. Kazano mi przyprowadzić was do centrali dowodzenia. Sami widzicie, mózg wielkości planety, a oni każą mi robić za eskortę. Tak ma się osiągać satysfakcję z pracy? No nie wiem. Ruszył ku znienawidzonym przez siebie drzwiom. E, przepraszam bardzo, odezwał się Ford, ruszając za robotem. Do którego rządu należy ten statek? Marwin udał, że nie słyszy. Patrzcie na te drzwi. Znów zamierzają się otworzyć. Już to widzę po nieznośnej arogancji, którą nagle zaczęły promieniować. Z lizusowskim, cichym, skowytem drzwi usunęły się na bok i Marwin sztywno przelazł przez próg. Idziemy, powiedział. Poszli szybko w jego ślady, a drzwi z cichym trzaśnięciem i pomrukiem zadowolenia Wślizgnęły się na swoje miejsce. Dzięki ci dziale sprzedaży cybernetycznej korporacji syriusza mówił Marwin, człapiąc smutno przez błyszczący, zakrzywiony korytarz. Stwierdzili, że chcą budować roboty z prawdziwie ludzkim profilem osobowości i wypróbowali to na mnie. Jestem prototypem widać, nie? Ford i Artur zakłopotani wydukali krótkie dementii. Nienawidzę tych drzwi, ciągnął Marwin. Mam nadzieję, że nie działam wam na nerwy. Do którego rządu, znów zaczął Ford. Do żadnego, przerwał mu opryskliwie robot. Jest kradziony. Kradziony? Hmm, kradziony, zmałpował Marwin. A kto go ukradł, zapytał Ford. Za Brooks. Coś niezwykłego stało się z twarzą Forda. Walczyło na niej w totalnym chaosie przynajmniej pięć niezależnych i przeciwstawnych wyrazów przestrachu i zaskoczenia. Jego lewa noga, która właśnie wykonała pół kroku, sprawiała wrażenie, że ma trudności w odnalezieniu podłogi. Gapił się na robota i próbował zapanować nad przynajmniej niektórymi mięśniami odpowiedzialnymi za drgawki. – Zafot, Bibelbrox? – wyszeptał. – O, pardon, czy powiedziałem coś niewłaściwego? Marwin wlókł się bezlitośnie dalej. – Przepraszam, że oddycham, choć nigdy nie oddycham. Nie wiem więc, dlaczego zadaję sobie trud i to mówię. Mam depresję, a to kolejne zadowolone z siebie drzwi. – Życie, nie mówcie mi nic o życiu nikt przecież nic nie mówił nerwowo wymamrotał artur ford dobrze się czujesz ford patrzył na niego szklanym wzrokiem czy ten robot powiedział za fot bible